Witam Was bardzo serdecznie. <śmiech> Witam Was bardzo... <śmiech> Słuchacie podcastu Papa Cafe www.papakafe.pl Witam Was bardzo serdecznie w mojej głowie. Krótko nakreślę Wam możliwości oraz kierunki zwiedzania. Po stronie prawej znajduje się sala doznań, natomiast po lewej stronie zlokalizowana jest sala tortur. Proszę nie hałasować, poruszać się ostrożnie, nie dotykać eksponatów ani nie straszyć trwających aktywności. Sala doznań składa się z rzeczy przyjemnych. Są to miłe wspomnienia, pozytywne doświadczenia, mniejsze i większe marzenia. Natomiast w sali tortur natraficie na przykre wydarzenia, na kompleksy, sprawy niepoukładane i to wszystko złe, co nie pozwala czasami nawet skupić myśli. Na wprost od wejścia znajduje się centrum korespondencyjne, dział multimediów i kontaktów z otoczeniem. Natomiast wyjścia ewakuacyjne znajdują się tutaj, tutaj i tutaj. Życzymy miłego zwiedzania i zapraszamy ponownie. 嗯 mm hmm. Odkurzamy gąbkę, odkurzamy pseudo studio i możemy nagrywać. Troszeczkę nam się niebo rozpruło i za chwilę pewnie będzie hałasować grzmotami, ale okres letni ma to do siebie, że te burze bywają częstymi gośćmi, ale ja nie mam nic przeciwko temu. Bardzo lubię taki burzowy klimat pod warunkiem, że nie zacznie padać i nie pada bez końca, bo to bywa przygnębiające. Początek tygodnia. Wszyscy wybiegli z kosiarkami, z innymi sprzętami, hałasują mi tutaj za oknem. Co słychać? Mam nadzieję, że za chwilę burza ich przegoni i tylko dźwięki natury będą towarzyszyły mojemu yy, mojemu właśnie wolnemu czasu, który spożytkuje na yy, nagrywanie podcastów i innych przyjemniejszych rzeczy. Ale o czym dzisiaj? Do tego podcastu zabierałem się już od kilku dni i tak naprawdę... Cały projekt jest w rozsypce A ta rozsypka znajduje się w mojej głowie Dlatego postanowiłem sobie punktować Te wszystkie rzeczy O których bardzo króciutko chcę powiedzieć Jakiś czas temu byłem w Niemczech I ten podcast To właśnie takie moje Spostrzeżenia Kilka takich moich myśli Od tego Co zaobserwowałem Może co się zmieniło Od tego czasu kiedy Ostatni raz tam byłem, a byłem tam bardzo, bardzo dawno temu, tak. Niektórzy ludzie nawet tyle nie żyją. Więc zapraszam Was bardzo serdecznie do kolejnego podcastu Papa Kafe, w którym to po raz siedemdziesiąty będę specjalnie dla Was, ale również dla siebie. Pluł w gąbkę i nawijał na kilobajty. Cześć, jestem podcasterem. Kim? Podcasterem. Ah. Gdzie mogę znaleźć więcej takich podcasterów jak Ty? W dniach od 12 do 14 sierpnia Grupa Podcastofon zaprasza wszystkich sympatyków, miłośników oraz słuchaczy polskich podcastów na pierwszy ogólnopolski zlot podcasterów do ośrodka wczasowego Kręgiel nad Zalewem Koronowskim koło Bydgoszczy. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie podcastofon.pl Wszyscy podcasterzy, Wszyscy to, podcasterzy są to są zboczeńcy. Tak, dokładnie. z lot podcasterów. Dokładnie. Zlot miłośników polskich podcastów. Spotykamy się za niecały miesiąc. Ja już nie mogę się doczekać. A wszystkim tym, którzy nie słyszeli kompletnie o zlocie podcasterów, to polecam to spotkanie. Polecam takie spędzenie wolnego czasu. Bierzcie urlopy, pakujcie plecaki i przyjeżdżajcie na zlot między 12 a 14 dniem sierpnia. My tam będziemy, będzie tam troszeczkę podcasterów, trochę słuchaczy się zdeklarowało. Jeżeli ktoś lubi takie klimaty, bądź nie ma pomysłu, jak spędzić wolny czas, to my zapraszamy. Wszelkie szczegóły na stronie podcastofon.pl albo w Facebooku wklepcie sobie Zlot Miłośników Polskich Podcastów. Tam możecie zobaczyć, kto zdeklarował swój przyjazd, kto się zastanawia, a kogo kompletnie nie będzie. I No i co? I po prostu polecam proponuję, żebyście dołączyli do nas razem z nami, miło spędzili ten sierpniowy weekend, który zbliża się wielkimi krokami. A teraz przechodzimy do tych wcześniej wspomnianych przeze mnie punktów. 1. Miasta, miasteczka Steyten und Steytchen. Miasta, miasteczka, czyli te wszystkie urokliwe miejsca, w których byłem, które odwiedziłem, bądź które obejrzałem całkiem przypadkiem, chociażby wtedy, kiedy przez nie przejeżdżałem. Urokliwe, bo podoba mi się zarówno klimat, jak i architektura tych miejsc, które było mi dane widzieć. Najwięcej czasu spędziłem w Remscheidzie, to jest takie miasto... Nie zupełnie wielkie, ale też nie najmniejsze, bo ponad 111 tysięcy mieszkańców, chociaż ja skupiłem się na Starym Mieście i tam bardzo często przebywaliśmy na takim malutkim ryneczku, marnotrawiliśmy wiele swojego czasu na to, żeby zobaczyć jak przedpołudniową porą płynie powoli bardzo, powoli czas, gdzie... Sporadyczne osoby tłoczyły się gdzieś przed nielicznymi lokalami, żeby spożyć złociste, ale niekoniecznie złociste trunki, aby wypić kawę, zjeść śniadanie. Bardzo podobał mi się ten taki powolny rytm. Jednocześnie zadaję sobie pytanie: które. które właśnie, które powinno trafić chyba do tych wszystkich słuchaczy z Niemiec co się dzieje z resztą ludzi bo u nas te mniejsze, większe miasteczka zawsze tętnią życiem bez znaczenia czy to jest yy, pora wczesnego poranku, czy to jest pora przedobiadowa, czy jest to po obiedzie, to ci ludzie gdzieś tam zawsze pędzą, biegną, robią zakupy, a tam no właśnie hmm, rozpadało nam się pięknie Co się dzieje z tymi wszystkimi ludźmi? Ale może troszeczkę na ten temat w punkcie drugim. 2. Pokosie kryzysu czy zmiana cywilizacyjna? No właśnie, zastanawiam się, czy te wszystkie przemiany, czy brak tych wszystkich małych sklepików, o których mówiłem w przypadku Polski, to sprawa kryzysu, czy to taka zmiana cywilizacyjna? W obrębie tego rynku, w obrębie drogi, która kierowała się do nowego miasta, pozamykane jest mnóstwo małych sklepów, sklepików, yy, drobnych piekarenek, które no, chyba nie wytrzymały konkurencji. Z jednej strony próbuję to zwalić na yy, kryzys, bo ludzi nie było stać na wiele rzeczy. Mówię o przedsiębiorcach, którzy funkcjonowali tamtych miejscach, a z drugiej strony to taka przemiana, w ramach której ludzie wolą pojechać do dużych hipermarketów, supermarketów i tam robić zakupy, przez co te wszystkie małe sklepy wszystkie małe sklepiki znikają z krajobrazu okolicznych miast, miasteczek. Ludzie wolą wyjechać do tych wszystkich kompleksów, by w piątki, w soboty zapakować swoje ogromne wózki zrobić tam zakupy i no i właśnie to wszystko dzieje się także u nas bo mam wrażenie że gospodarka polska jest bardzo zróżnicowana od gospodarki niemieckiej nie jest na tak wysokim poziomie przede wszystkim i my tego dobrobytu nie zdążyliśmy się nawet jeszcze nauczyć tak na dobre, a już musimy żegnać się z tą drobną działalnością, która zostaje pochłonięta przez te duże sklepy. 3. Za rogiem czai się hazard. Hazard, hazard, hazard, a w zasadzie automaty, maszyny, Jednoręki bandyta Czyli wszystko to Z czym jakiś czas temu Walczył u nas rząd tak Była wielka głośna Afera hazardowa Która no, Teraz końcem sierpnia Czy początkiem sierpnia yy, Już Kończy działalność takich maszyn U nas w Polsce One będą pojawiać się tylko w kasynach W salonach Które będą miały odpowiednią koncesję a w Niemczech takich salonów, takich pseudokasyn jest bardzo, bardzo dużo, bo właśnie na każdym kroku można spotkać taki mniejszy czy większy salonik i tam tych automatów, właśnie takich, które do Polski przywędrowały z Niemiec, a później zostały w Polsce zlikwidowane, to tych automatów jest tam pełno No i ludzie mogą oddawać się hazardowi, mogłem w szpony tego hazardu wpaść właśnie na każdym kroku. Kiedyś, gdy byłem w Niemczech, tego nie było, a nawet jeśli było, to nie było tak widoczne, jak jest widoczne, to teraz no, w miejscach, w których kiedyś były sklepy, dzisiaj możemy właśnie spotkać te małe i te duże kasyna, które rozświetlone są całą dobę i całą dobę zapraszają potencjalnych klientów na to, żeby wstąpili do nich i wydali swoje ciężko zarobione euro. Cztery. Cztery. Mm, cztery. Cztery. Kobiety. Kobiety. Mm, kobiety. Z kobietami w Niemczech to jest tak, że od wielu lat pokutuje tutaj u nas w Polsce takie powiedzenie, że Niemki są brzydkie. No i z jednej strony się zgodzę, a z drugiej strony się nie zgodzę, bo przez te kilka dni wypatrywałem bardzo czujnym okiem obserwatora w ogóle wszystko, co działo się wokół mnie, a to oko czujnego obserwatora nie przepuściło kobietom, a zwłaszcza tym pięknym kobietom, yy, które no w jakiejś części na pewno były również Niemkami, co z jednej strony nie potwierdza tego twierdzenia, że Niemki są brzydkie, a z drugiej strony, może to jest tylko wyjątkiem od reguły. Najważniejsze jest to, że to oko można było również nacieszyć. 5. Samochody Zaczynając krótką myśl o samochodach, zatrzymam się jeszcze na chwilę przy poprzednim temacie, czyli o kobietach. I myśl która łączy kobiety i samochody jest taka, że w Niemczech można zobaczyć bardzo dużo starszych, starszych, starszych kobiet, babci, które siadają za kółkiem i, i nieraz całkiem sprawnie im ta jazda wychodzi. Podejrzewam, że mają automatyczne skrzynie biegów, no ale może niekoniecznie i pomykają sobie przez niemieckie miasta, przez autostrady. Coś, co u nas nie jest Aż tak często widziane Coś, co Nie jest aż tak często Spotykane, no ale Podejrzewam, że to też Kwestia lat Dzisiaj przy takiej ilości Kierowców, przy takiej ilości Jeżdżących kobiet Podejrzewam, że gdy to nasze pokolenie Się zestarzeje, to Taka kobieta, babcia Za kierownicą nie będzie Niczym wyjątkowym ale mówimy o samochodach, a właściwie chciałem poruszyć temat używanych samochodów, bo nie ukrywam, że przez jakiś czas mieliśmy ochotę taki samochód w Niemczech znaleźć. Ale nie okazało się to jednak aż tak łatwe, jakby mogło nam się wydawać. W tamtym rejonie, w którym byliśmy, było bardzo dużo handlarzy, bardzo dużo komisów, sporą część tych komisów obsługiwali Turcy tak dokładnie Turcy i te komisje z góry były przez nas omijane bo no niestety opinia o tych tureckich komisach jest taka, że tureckie komisje zasilane są przez tureckie warsztaty a tureckie warsztaty niestety nie mają dobrej opinii bo oni często gęsto skupują to, co na niemieckich drogach się rozbiło i robią z tego samochody, które wyglądają na piękne, ładne, sprawne, a niekoniecznie takimi są. No i właśnie, później pojawiają się w Polsce sprowadzane samochody, których cena jest niższa niż cena używanych polskich samochodów, co już powinno nam dać do myślenia, tak? Jeżeli samochód sprowadzony z Niemiec jest tańszy od samochodu w Polsce, to wiedz, że coś się dzieje. Więc omijaliśmy te tureckie komisy, zaglądaliśmy do takich, które wydawały się prowadzone przez Niemców, ale tam ceny są wysokie, po prostu okropnie wysokie. Można liczyć na gwarancję, na przykład dwuletnią gwarancję na hamulce albo dwuletni serwis wymiana oleju, po prostu nie zostajemy sami z tym samochodem po zakupie, sprzedawca, handlarz gwarantuje nam jakieś usługi serwisowe albo gwarantuje nam, że przez 60 tysięcy km daje gwarancję na zawieszenie no te promocje, te gwarancje są różne w zależności od modelu w zależności od handlarza oni próbują ściągnąć takiego kupca różnymi ofertami ale ceny samochodów są po prostu wysokie, ogromne te ceny są jak dodamy jeszcze do tego kwotę, którą musielibyśmy zapłacić po sprowadzeniu samochodu do Polski plus ubezpieczenie na drogę, plus blachy no to tak nie opłaca się już przy samym zakupie, a co dopiero gdy te wszystkie dopłaty dojdą, no to cena jest po prostu nie do przyjęcia no i została jeszcze opcja szukania u prywatnych osób no ale jeżeli pojawiało się coś co było stosunkowo niedrogie to znikało bardzo, bardzo szybko bo często zdarzało się, że gdy już dzwoniliśmy to samochodu na miejscu nie było no i dochodzi jeszcze kwestia tego, że znikają najczęściej i w miarę tanio samochody, które nie spełniają norm spalania. Tak? W Niemczech jest taki przepis, że do niektórych miast nie mogą wjeżdżać auta, które nie spełniają pewnych norm spalania. Teraz norma Euro 4 to jest chyba ta najbardziej pożądana. Jest to strefa zielona i tymi samochodami, że jeśli nie mylę, można wjeżdżać wszędzie jeszcze jeśli chodzi o samochody używane, to dużo tych starych samochodów które byłyby jeszcze w na, które byłyby jeszcze w zasięgu naszego portfela znikło najnormalniej podczas takiego rządowego projektu, w ramach którego każdy Niemiec mógł oddać swój stary samochód podczas zakupu nowego samochodu i dostawał za skasowanie takiego samochodu 2,5 tysiące euro wtedy do kasacji szła masa, masa samochodów które były jeszcze no, z naszego punktu widzenia całkiem sprawne całkiem ładne Niemcy wtedy skasowali bardzo, bardzo dużo samochodów, co zresztą widać na niemieckich ulicach tam bardzo mało takich starych gratów jeździ, a jeżeli jeżdżą to no właśnie, no, to są auta bardzo zadbane zresztą auta muszą być sprawne żeby jeździć po niemieckich autostradach a to jest kolejny temat zeks autobanen. tak po autobanie jeżdżę jak po dywanie. Yy, coś co mnie urzekło coś co uchwyciło mnie za serce coś co pokochałem całym sobą to sieć niemieckich autostrad jestem po prostu pod wielkim wrażeniem jak łatwo można podróżować z punktu A do punktu B bardzo szybko z miasta wyjeżdżamy na autostradę i suniemy, mkniemy z dość wysoką prędkością ta sieć autostrad jest bardzo obszerna, bardzo duża można bardzo szybko podróżować tymi autostradami można powiedzieć aż do Polski a nawet troszeczkę dalej, bo w drodze powrotnej y, korzystaliśmy również z polskich autostrad które tutaj y, po polskiej stronie prowadzą mnie już prawie za Kraków i niewiele brakuje a y, tutaj w kierunku Rzeszowa jeszcze dopną nitkę no to będzie można pięknie, ładnie wzdłuż, Polski, wzdłuż y, tej zachodniej części y, Polski chociaż podróżować tak? jest to jakaś pocieszająca myśl, bo Patrząc na to, co się dzieje z budową polskich autostrad To niestety łapiemy się za głowę Ja tak odważ, odważnie To nawet nie jest odważne stwierdzenie Tylko stwierdzenie faktów, że po prostu Nawet jeśli wybudują teraz te 3000 km autostrad i dróg ekspresowych To oni osiądą na laurach I później znowu przez długi, długi czas Nic w Polsce nie będzie się budować no właśnie, nie będzie się budować to raz, a druga sprawa to jest taka, że za autostrady w Polsce będziemy musieli płacić krocie, już pojawiają się takie wyliczenia, już można w internecie znaleźć ile będzie kosztowało y, przemierzenie y, poszczególnych kierunków autostrad, co jest dla mnie absurdem, no, w Niemczech za te autostrady się nie płaci, jest to wielki plus. A w Polsce wjeżdża się na autostradę A4, trzeba zapłacić 19 zł, a to nie przypomina autostrady, bo co chwilę jest jakiś remont, co chwilę jest jakieś zwężenie, bo przynajmniej wygląda jak remont i zwężenie, a nic tam się kompletnie nie dzieje. Nie ma ani żadnego sprzętu, ani żadnych remontowanych odcinków, więc pytam się za co ludzie płacą. No ale niestety niemieckie autostrady, niemiecka gospodarka to są lata, lata y, pracy, a u nas od roku 89 czyli już 22 lata y, demokracji tak jak zwał, tak zwał i niestety m, ciągle brakuje kogoś kto poważnie spojrzy na to co się w kraju dzieje kogoś kto m, poważnie podejdzie do przyszłości kolejnych pokoleń, bo nie ukrywajmy zamiast hmm. <grystanie> budować autostrad robi się politykę, czyli coś przeciwnego do tego, co panowie wypisywali yy, na billboardach tak? zamiast robić politykę, to budujmy stadiony stadiony już mamy, stadion tam nie trzeba, tylko zróbmy drogę, żeby do tych stadionów dojechać Mówię o zwykłych stadionach, a nie o tych, w których zapadają się schody, czy przy których odpadają jakieś spinki przy dźwigach podczas podnoszenia dachu. Oj, troszeczkę tęskno człowiekowi do Europy, gdy wraca do Polski. No właśnie i chyba na koniec tego podcastu i tęsknoty za autostradami których yy, nie ma to, to zadam takie pytanie bez odpowiedzi kiedy u nas wreszcie zacznie być normalnie słuchaliście kolejnego podcastu Papa Cafe przed mikrofonem siedzi jak zwykle Papa pa. Grześkowi dziękuję za śliczne wstawki i do usłyszenia słuchajcie polskich podcastów na koniec gra dla was jak zwykle jakaś przyjemna melodyjka a my słyszymy się niebawem które zazwyczaj rozciąga się do granic możliwości co musicie mi standardowo wybaczyć